Rozdział trzydziesty pierwszy. triumfu i celebracji. Agata obudziła się w doskonałym nastroju. Może powinna jeszcze poczekać z tańcem radości, aż Dunin wbije zęby w kogoś innego niż ona. Na, przepraszam, pani Agato, myliłem się. Nawet nie liczyła. Choć już oczyma duszy widziała, jak w wolnej chwili pisze sobie taką scenę. Z pobudek czysto terapeutycznych. Mogła też poczekać, aż Straszewicz potwierdzi, że wszystko jest przyklepane i ogień pod jej tyłkiem został szczęśliwie ugaszony, ale nie miała nastroju na czekanie. Zeszła do kuchni, nastawiła dzbanek kawy i zaczęła robić naleśniki na śniadanie dla dziewczyn. Miała doskonałe wyczucie proporcji. Wszędzie poza gotowaniem. Po kolejnych próbach ratowania ciasta mąką lub wodą, bo okazywało się na zmianę za rzadkie albo za gęste, miska była już pełna. W sam raz na trzydzieści naleśników. A skoro było tego aż tyle, równie dobrze mogła zacząć smażyć. Kiedy Zuza i Nina zeszły na dół, Agata tańczyła przy kuchence, wyśpiewując do drewnianej łopatki piosenkę Taylor Swift, która leciała w radiu. Powietrze pachniało naleśnikami i szczęściem, czyli kawą. Obie poczuły, że czas ciężkich chmur i złych nastrojów wreszcie minął. Teraz. Mogło być tylko lepiej. Agata odwróciła się do nich i wyciągnęła łopatkę, zapraszając je do zaśpiewania refrenu. Kiedy okazało się, że żadna z nich nie zna słów, przewróciła oczami i odstawiła solówkę wartą nocy karaoke. Wasza edukacja muzyczna wymaga uzupełnienia. Nie możecie żyć tylko musicalami, zażartowała, gdy piosenka się skończyła. Ktoś tu obudził się w dobrym humorze, zauważyła Zuza. Agata podała jej kubek kawy. Twój też zaraz się poprawi. Przed nami kawka, naleśniki i świętowanie. Co świętujemy? zainteresowała się Nina, siadając przy stole. Śledztwo oficjalnie zamknięto? Agata pomachała w jej stronę łopatką. To tylko kwestia czasu ale dzisiaj świętujemy twój sukces i świetlaną przyszłość. Nie za wcześnie? Speszyła się Nina. Mail z tak. To jeszcze nie umowa. Zuza uniosła kubek z kawą i zawołała. Brawo, Nina! A gdy ta zasłoniła dłońmi policzki, dodała. Kochana, to ważna lekcja w tej branży. Gdy przychodzą małe zwycięstwa, trzeba świętować. Inaczej wszystko zleje się w ścieżkę zapierdolu z marchewką na kiju, której smaku nigdy nie poznasz. Nigdy? Zapytała zdziwiona Nina. Nigdy. Marchewka to komfort. Pewność, że osiągnęło się sukces i nic go nie zabierze, a tego nie ma. Każda nowa książka to nowy wyścig. Może się okazać sukcesem albo klapą, jakich mało, wyjaśniła Zuza. Nie ma nic pewnego poza zapierdolem, stresem i podatkami, przyznała Agata. Tym bardziej trzeba świętować małe sukcesy. Koniec książki, koniec redakcji, oddanie pliku do drukarni, premierę, pierwszy sprzedany tysiąc. Co tylko chcesz, byle świętować i doceniać, inaczej po tobie. Czyli po śniadaniu odpiszemy na tego maila, zapytamy o warunki, przeanalizujemy treść umowy, jeśli ją przyślą, ale przede wszystkim będziemy świętować, oznajmiła Zuza. No, ale zanim podpiszę umowę, nie zapeszę? Nina wciąż nie czuła się przekonana. Nie świętujemy umowy, powiedziała Agata. Świętujemy twoje pierwsze, tak chcemy wydać pani książkę. To duże wydarzenie i będziemy się nim cieszyć. Zaufam ekspertkom, zgodziła się Nina wspaniałomyślnie. No raczej. Zresztą też mamy mały powód do triumfowania. Zuzka zawiesiła głos, a obie przyjaciółki spojrzały na nią wyczekująco. Miała za duże wyczucie dramatyzmu, by odpowiedzieć od razu. Zamiast tego wypiła jednym haustem kubek kawy, dolała sobie kolejną porcję i zaczęła ją pić niemal jak szoty tekili. Czarną i gorzką, choć zwykle nie mogła takiej znieść. Zuska chyba nie zrobiłaś nic szalonego? Zaniepokoiła się Agata. Zdefiniuj szalone! Roześmiała się Zuza, ale w jej oczach błysnęło coś zuchwałego. – Co zrobiłaś? I dlaczego pieszkawe jak desperatka? – zapytała Nina. – Potrzebuje jej, żeby funkcjonować. Tak to bywa, gdy człowiek śpi w nocy najwyżej godzinę. Odpowiedziała z szerokim uśmiechem, jakby to było coś wspaniałego. Agata spojrzała na nią uważnie, aż nagle ją olśniło. – Pisałaś? Całą noc? – nie tylko pisałam. Ja napisałam. Przed ósmą skończyłam. Zasnęłam na chwilę, ale szkoda mi marnować dnia na odsypianie, więc w kawie cała nadzieja, oznajmiła triumfalnie. Czekaj, skończyłaś powieść? Zapytała z niedowierzaniem Nina. Całutką? napisałam nawet koniec po ostatnim zdaniu. Finito, caputo i... Co tam jeszcze? Najnowsza powieść Liliany Mist zaistniała w pełni. Jutro scale pliki, zczytam, poprawię co trzeba i do końca tygodnia tekst powędruje do redakcji. A ja wreszcie będę mogła się zająć czymś zupełnie nowym, czymś pod szyldem Zuzanny Lewickiej. Nina i Agata pisnęły i rzuciły się na Zuzę z uściskami. Chwilę później... Cała trójka tańczyła po kuchni, potrząsając biodrami i wymachując rękami. Agata poczuła, że teraz to już klamka zapadła. Siłą ich trzech jej koszmar musiał się skończyć happy endem. Karma się nie rozdrabnia. Po prostu musiało być dobrze. Nina była przekonana, że jej chwila szczęścia jest złudzeniem, a mail z deklaracją, że wydawca zachwycił się jej książką, wkrótce objawi drobny druczek, aneks lub nawias, z którego wynika coś zupełnie innego. Na przykład, podoba nam się, ale musisz napisać ją od nowa, wyrzucić wszystko, co ma dla ciebie znaczenie i zmienić powieść w coś, czego nigdy nie chciałaś napisać. Ku jej zaskoczeniu, niczego takiego nie znalazła. Odpisała na wiadomość i wkrótce otrzymała zwrotny mail z propozycją rozmowy, telefonicznej lub przez Zoom z redaktorką prowadzącą. Zgodziła się, a dziewczyny przycupnęły poza zasięgiem kamery, gotowe kibicować i upewniać się, że wszystko przebiega jak należy. Rozmowa poszła świetnie. Nie pojawiły się żadne sugestie, jakoby wydawca przyjął książkę w wyniku chwilowego zaćmienia umysłu albo że chcą czegoś zupełnie innego. Redaktorka uważnie przeczytała książkę i miała o niej mnóstwo dobrego do powiedzenia. Bez oporów odpowiedziała na całą listę pytań, którą Nina przygotowała wspólnie z Agatą i Zuzą, by wszystkie ważne kwestie poruszyć na dzień dobry. Nie unikała odpowiedzi na pytanie o termin wydania. Dwanaście miesięcy od podpisania umowy brzmiało naprawdę dobrze. Na koniec rozmowy padły magiczne słowa. Mamy propozycję umowy i jeśli jest pani gotowa, by ją podpisać, my również jesteśmy. Nina przyznała szczerze, że musi ją najpierw przeczytać, zanim podejmie decyzję. Tak będzie najlepiej. Roześmiała się redaktorka i przesłała jej mail z załącznikiem. Agata skrzywiła się, słysząc określenie standardowa umowa, ale kiedy przeanalizowały ją wspólnie, punkt po punkcie, paragraf po paragrafie, nie miały wielu zastrzeżeń. Agata zaproponowała kilka rozsądnych dopisków: na przykład ten o ponoszeniu przez wydawnictwo kosztów wyjazdów promocyjnych, a także klauzulę pozwalającą ninie zerwać umowę, jeśli książka nie zostanie wydana w ciągu osiemnastu miesięcy. – A co jeśli nie zgodzą się na żadne zmiany? – zapytała zestresowana Nina. Musiała przyznać, że była gotowa podpisać tę umowę bez mrugnięcia okiem i bez czytania, więc dziękowała w duchu Agacie i Zuzie za zdrowy rozsądek, którego jej zabrakło. – Wtedy będziesz miała jasny komunikat – odpowiedziała Zuza, wzruszając ramionami. – To jest jak ten zapis o czerwonych M&M'sach w kontraktach gwiazd. Dodała Agata. Raz, masz pewność, że przeczytali twoje warunki, a dwa, jeśli nie są otwarci na zmiany, to znaczy, że nie traktują cię jak partnerki. Nina zebrała się w sobie i odpisała redaktorce z propozycją drobnych zmian. Nic wielkiego, w granicach rozsądku, ale teraz rozumiała, że to był papierek lakmusowy. Odpowiedź przyszła po godzinie. Nie ma problemu, przeczytała ze ściśniętym gardłem. No i świetnie. Przy kolejnej książce, kiedy ta się pięknie sprzeda, będziemy mogły negocjować lepsze warunki. Większą zaliczkę czy lepszy procent. Ale już teraz jest naprawdę przyzwoicie. Skomentowała Agata. Mówisz, jakby było pewne, że ta książka się pięknie sprzeda. Nina wciąż miała wątpliwości. To świetna książka. – Ty też jesteś świetna, a wydawnictwu powinno zależeć na twoim sukcesie co najmniej tak bardzo jak tobie. Mają większy procent od sprzedaży niż ty – stwierdziła Zuza. – Będziemy trzymać rękę na pulsie – zapewniła Agata. Nina zasłoniła oczy dłońmi. Wszystkie emocje, napięcie i radość mieszały się, sprawiając, że była na granicy płaczu. – Agata, przysięgnij mi – – Że to nie twoja zasługa, że nie szturchnęłaś tam nikogo, nie zmusiłaś do złożenia mi oferty, nie wykręcałaś rąk – wyszeptała. Agata pokręciła głową. – Skarbie, słowem się nie odezwałam. – Oni nawet nie wiedzą, że się znamy. Nie kojarzę tej redaktorki, bo przecież wydaje w ich impryncie, a kryminałami zajmuje się inny zespół. Jedyną osobą, której zawdzięczasz te propozycje, jesteś ty. Ty napisałaś świetną książkę, która spodobała się osobie decyzyjnej, więc głowa do góry. I precz z syndromem oszusta! Zuza podeszła do Niny i przytuliła ją mocno. Oddychaj. Nie musisz podpisywać umowy od razu. Nie musisz nawet odpisywać na maila dziś. Możesz to zrobić jutro albo za tydzień. Tłumaczyła, gładząc przyjaciółkę po plecach. Nina powoli się rozluźniła. Chcę to zrobić dzisiaj, powiedziała w końcu. Po prostu się boję. Czuję się, jakbym stała nad przepaścią. Nie spadniesz, złapiemy cię. Jesteś bezpieczna, Nina. I nie jesteś w tym sama. Agata przyłączyła się do uścisku. W najgorszym wypadku, jeśli nikt nie będzie chciał czytać Niny Rawicz, jak nie chcieli Zuzanny Lewickiej, mogę ci oddać Reginę Lux, rzuciła Zuza. To rozbawiło je wszystkie do łez. Dobra, podpisuję, powiedziała w końcu Nina, gdy znów mogła swobodnie oddychać. Nie było to jednak takie szybkie i łatwe. Nawet po wydrukowaniu poprawionej umowy musiała wysłać dwa egzemplarze do wydawnictwa, gdzie podpisy złoży prezeska i odeśle jej jeden egzemplarz. Czy chwila triumfu nadal jest chwilą, gdy w grę wchodzą dwa listy polecone i Poczta Polska? zapytała Nina, pakując umowy do koperty. Dwa tygodnie triumfowania, jak nic, zażartowała Zuza. Będziemy świętować wszystko, niczego nie przegapimy. Podpis, wysyłanie umów, a za dwa tygodnie ich powrót z autografem prezeski, podsumowała Agata. Najlepszą formą celebracji, jaka przyszła gracją do głowy, był piknik na plaży. Chociaż wciąż było chłodno po niedawnych deszczach, a sezon jeszcze się nie rozpoczął, mogły cieszyć się ciszą i brakiem tłumów. Zaczęły od przekąsek i wina, ale zanim się obejrzały, rozbierały się do bielizny, by zanurkować w lodowatym Bałtyku. Po co? To oczywiste, żeby zdjąć klątwę trupów spoczywającą na Ninie oraz wszystkie klątwy, jakie mógł rzucić na Agatę jej prawie były mąż, za życia i po śmierci. W tamtej chwili wejście do wody wydawało się najrozsądniejszym i całkowicie logicznym rozwiązaniem problemów. Zuza, śladem przyjaciółek, weszła w zimne fale. Nie do końca wierzyła w klątwy, ale wierzyła w dobre towarzystwo i w to, że folie à deux, szaleństwo w parze, swobodnie można rozszerzyć na szaleństwowe trójkę. Wytrzymały może pięć minut zanurzone popachy. Zmoczenie włosów wyperswadowały sobie, kiedy ziąb uderzył w nie jak młotem. Wybiegły na brzeg i w pośpiechu naciągały ubrania na zmarznięte ciała, co było wyzwaniem, bo mokra skóra zdecydowanie nie ułatwiała sprawy. Która wpadła na pomysł z ogniskiem, nie pamiętały. Może w danej chwili, nieco pijane i bardzo zmarznięte, tęskniły za ciepłem, a może chodziło o komplet żywiołów, skoro zaliczyły wodę. Piasek kleił im się do stóp, a wiatr czochrał włosy. To do wiedźmiej pełni brakowało już tylko ognia. Mimo lekkiego upojenia alkoholem i ciągłych chichotów, podeszły do tematu bardzo odpowiedzialnie. Wykopały krąg, zabezpieczyły go wcześniej zebranymi kamykami, a na środku ułożyły stosik z wyrzuconych przez morze gałęzi i pieńków. Próba podpalenia go okazała się wyzwaniem. Nawet kartki z notatnika. Nie podołały. Wydało im się to najśmieszniejszą rzeczą na świecie, więc pokładały się ze śmiechu na wilgotnym piasku. W przerwie między atakami wesołości Nina wpadła na genialny pomysł. Skoro miały problem z ogniem, dlaczego nie zwrócić się do eksperta? A kto jest najlepszym specjalistą od ognia? Strażak! Agata i Zuza przyznały jej rację, więc zadzwoniła do Roberta. Telefon ustawiły na tryb głośno mówiący, ale wiatr z uporem godnym piątego uczestnika konwersacji skutecznie zagłuszał ich rozmowę. Jak podpalić mokre drewno? Zapytały. I czy wino jest łatwopalne? Jesteśmy gotowe je poświęcić. Robert, jak to Robert, podszedł do sprawy spokojnie. Najpierw zapytał, gdzie są, a potem oznajmił, że już do nich jedzie. Weź miotacz płomieni. – zawołała Agata. – O, miotacz! Na pewno zadziała! Zuza aż zaklaskała w dłonie. – Robert! Kocham cię do szaleństwa! – krzyknęła Nina, zanim obudziła się rozsądna część jej mózgu uśpiona magnetyzmem chwili. Agata przypomniała sobie, że powinna mieć w torebce żel dezynfekujący, alkoholowy, więc prawie na pewno łatwopalny. Szkoda wina. Zaczęła przetrząsać torebkę, ale zamiast żelu znalazła telefon i zauważyła, że ma mnóstwo nieodebranych połączeń od Straszewicza. Całe wino i wesołość momentalnie wywietrzały jej z głowy. Oddzwoniła. – Panie Agato, gdzie się pani podziewa? Szukałem pani w domu. Odezwał się Straszewicz z wyrzutem. – Chciał mnie pan aresztować? Wypaliła, zanim zdążyła się zastanowić. Usłyszała głębokie westchnienie To już za nami Dowody potwierdziły pani teoria Powiedział rzeczowo Ha! A nie mówiłam? Kanalia! Kanalią do końca! Wrzasnęła triumfalnie Co panie teraz porabiacie? Zapytał z rosnącym niepokojem Spławiamy klątwy w Bałtyku Przyznała szczerze Chryste! – jęknął Straszewicz. – Czy mogą panie uważać? Sezon na topielice jeszcze się nie zaczął. Proszę nie wychodzić przed szereg, bo nam na komisariacie cały harmonogram pójdzie się i jebać. – Żadnego topienia, przyjęłam do wiadomości. – Dziękuję, panie Eugeniuszu – powiedziała z nagłą powagą. – Za co? – zapytał wyraźnie zaskoczony. – Za to, że nie wierzył pan, że mogłam go zamordować. – że pomógł mi pan to udowodnić, nie aresztował mnie dla zasady i nie rzucił Duninowi na pożarcie. Żeby było jasne, nie wątpię, że mogłaby go pani zamordować. Po prostu nie tak niechlujnie. A gdybym rzucił panią Duninowi na pożarcie, miałbym na sumieniu jego śmierć. Zadławiłby się jak nic. Jeden martwy prokurator tygodniowo wystarczy. Odparł, a Agata zobaczyła oczami wyobraźni, jak jego wąsy unoszą się w uśmiechu. Robert dotarł na plażę kwadrans później. Bez miotacza płomieni, za to z fąflem, naręczem koców i wielkim zniczem, który kupił w kwiaciarni. Szklany klosz ozdobiony wielkanocnymi króliczkami i kurczaczkami dodawał całej sytuacji dodatkową warstwę absurdu. Mężczyzna siedział na piasku i patrzył, jak trzy gracje tańczą wokół pękatego znicza ustawionego w środku prowizorycznego kręgu skamyków. Fonfel biegał wokół nich, poszczekując radośnie. Robert pomyślał, że ustka i okolice były o wiele nudniejsze, zanim przyjechały tu te trzy szalone pisarki. Wpasowały się w jego życie zaskakująco dobrze. Nie chciał nawet wyobrażać sobie spokoju, który nastąpiłby po ich wyprowadzce, zwłaszcza po wyprowadzce jednej z nich. Pudełko z pierścionkiem paliło go w kieszeni. Nie dziś. Nie teraz. Musiał to zaplanować. Podejść do tego strategicznie. Wkrótce. Mateusz miał rację. Wpadł po uszy. I nie żałował ani przez chwilę. Fonfel podbiegł do Roberta i padł na piasek obok niego. Ułożył głowę na kolanie swojego człowieka i wodził wzrokiem za tańczącymi kobietami. Westchnął z zadowolenia, uderzając ogonem o piach. Wiem, stary, wiem. Jakbym miał ogon, też bym nim machał na boki, zapewnił Robert.